Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku podcastu Halo tu Otchłań. Witamy się z wami w składzie dobrze znanym z filmowych różnych nagrywek, ale tak się złożyło, że przy książce spotykamy się w tym gronie po raz pierwszy. Z tej strony Marta Potwornicka-Płaza i to mnie dzisiaj przypadła rola prowadzącej, a są ze mną Michał, Jerry Rakowicz. Cześć Jerry! Cześć. I Paweł Mateja. Dzień dobry, Pawle. Ja, hallo, guten morgen. Guten morgen, guten morgen. E, ja, ja. Lubimy sobie rzucać wyzwania, tudzież utrudniać życie, więc na ten pierwszy raz wybraliśmy sobie powieść... E... Wielowarstwową, wieloświatową, nieoczywistą, czasami też bardzo dziwną. Krótko mówiąc, człowieka z Wysokiego Zamku, autorstwa Filipa Keidika, która doczekała się chociażby serialowej adaptacji na prime, ale z tego co wiem, chyba nikt z nas nie oglądał poprawcie mnie jeszcze, jeszcze, także kto wie, co przyszłość przyniesie. W każdym razie zaznaczamy, że jest, można sprawdzić, można nie. Książkę na pewno warto sobie przeczytać i myślę, że w naszej rozmowie dobrze wyłuszczymy dlaczego. Na początek, jak to zwykle, trochę suchych faktów. W bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie historia opisana przez Dika opisuje alternatywną wizję świata po II wojnie światowej, którą wygrały państwa osi, czyli Niemcy, Włochy, Japonia, a Stany Zjednoczone zostały podzielone na różne strefy wpływów. Oczywiście to jest tylko taki bardzo, bardzo duży i bardzo uogólniony rys i my sobie w, tą fabu w tę fabułę y Zajrzymy, rozłożymy na czynniki pierwsze, bo tutaj dużo rzeczy od tego punktu wyjścia się y, dzieje y, i powieść po raz pierwszy ukazała się w 1962 roku, a więc śmiało można uznać, że w czasach, kiedy trauma wojenna no była jeszcze świeża, prawda? Więc y, jakby to też na pewno wpłynęło na taki a nie inny odbiór książki, która rok później y, została wyróżniona nagrodą y, hugo, przyznawaną y, za najlepszą powieść science fiction lub fantazję. Także mierzymy się. Dzisiaj, drodzy koledzy, z dużym kultem, z bardzo znaczącą i ważną książką. Czy ona sprostała naszym oczekiwaniom? No to się zaraz okaże. Ale na początku no, nie mogłabym zadać innego pytania. W ogóle, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, uświadomiłam sobie, że zawsze, gdy pojawiam się w Otchłani, to z autorem, którego czytam po raz pierwszy. No i tak się o, złożyło, proszę. że. Em, Człowiek z Wysokiego Zamku, to było również moje pierwsze spotkanie z Dickiem, więc ciekawa jestem, jak to było u was. Na razie tak zacznijmy bardzo ogólnie, jeżeli czytaliście jakieś powieści Dicka, to ciekawa jestem waszego takiego, wiecie, bardzo ogólnego odbioru na zasadzie, czy tu są jakieś motywy typowe dla autora, czy może coś zupełnie innego pokazał. Dawajcie, jak to u was było? Wiesz co, ja Dika czytam... Można powiedzieć od dzieciństwa. Wow. Natomiast ja nie, ja nie znam bardzo dużo jego książek, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, mówiłaś, że masz tutaj egzemplarz gdzieś tam znaleziony w, w książkach ojca, tak? Tak jest. I Starszy i ja, ode mnie o 9 ja, lat. Ja mam inne wydanie niż ty. Znaczy nie, nie to, które teraz czytałem, ale to, które czytałem po raz pierwszy, to właśnie też była książka mojego ojca. Mieliśmy parę książek Dika w domu. E no i właśnie, no i je sobie gdzieś tam od dzieciństwa czytałem. I, do, i znam ten taki powiedzmy, część tego takiego najżeleżniejszego kanonu, czyli tam trzy stygmaty, ubika, e, no właśnie, no, pana z Wysokiego Zamku, czy jeszcze jakieś tam zbiór opowiadań i coś tam chyba jeszcze czytałem. Nie, nie znam całego tego mhm. kanonu, nie wiem, nie czytałem jeszcze Walis na przykład, ale pewnie też to kiedyś tam przede mną będzie. I jeśli pytasz, czy to jest książka... Dla Dika jakaś charakterystyczna, znaczy dla jego, dla jego twórczości, to wydaje mi się, że właśnie nie jest to najtrafniejszy wybór pod tym względem, Naprawdę? bo to jest książka. Tak, dlatego, że. Znaczy, ja mówię, ja nie znam całej mhm. jego dyskografii, bibliografii, <gibliografii> filmografii, można <gibliografii> też tak. Tak, ale on często odlatuje jednak w taką e, przyszłość jednak odleglejszą. Mm -hmm. Tutaj mamy alternatywną rzeczywistość i to nie jest coś charakterystycznego dla jego twórczości. E, częściej jednak dostajemy no, tą taką, no to takie, takie e, troszkę dystopijne science fiction właśnie z przyszłości, gdzie świat no, jednak jest troszkę bardziej Science fiction, nie? Mm -hmm. niż niż alternatywne. Więc pod tym względem ta książka jest jednak odmienna. Nie wiem, czy takich miał więcej, może, może gdzieś pominąłem. Wydaje mi się, że nie, że jednak częściej, częściej jednak sięgał po. To ja wiem, że w kontekście Dika to w ogóle brzmi źle, że tak, tak tradycyjne science fiction, bo on, on nic mm -hmm. tradycyjnego nie robił. Natomiast jeśli się tego Dika zna, to oczywiście tutaj czuć. No to jego charakterystykę, to ona jest bardziej ukryta, bo w porównaniu wiesz, z takim na przykład Ubikiem, którego ja szalenie polecam, to ta książka jest bardzo normalna. O! W sensie to, No, Dobra, naprawdę. Dobra, to cofam moje określenie dziwna ze wstępu. <laughs> Oj, to naprawdę... <laughs> Tutaj jest, tutaj jest kilka takich momentów, bym powiedział, z mojej perspektywy, mm -hmm. tak jak ja go odbieram, takich bardzo dikowskich, a ubik to jest cały. Nie? <laughs> cały jest po prostu dziwny. Gdzie tam masz jakieś rozmowy ze zmarłymi, którzy śpią w jakiś kontenerach y, i są tylko wskrzeszani, czy tam jakoś tak lekko pobudzani do życia, żeby z nimi rozmawiać. Dobra, to o, wiem, tam... póki co o tych dikowskich momentach jeszcze y, tych dikowskich momentów jeszcze nie zdradzaj, ale chętnie wysłucham, jak się bardziej zgłębimy fabułę, które to były takie właśnie typowe dla tego autora. Ale dobrze, Jerry, oddaję Ci mikrofon. Znaczy ja, no w sumie miałem podobnie jak Paweł, czyli znam kilka tych jego takich najbardziej ikonicznych czy ważnych powieści, ale nawet powiedziałbym, że ja je nie za bardzo pamiętam, bo ja czytałem je bardzo wcześnie, też gdzieś pewnie nie. na przełomie, nie wiem, liceum, może początku studiów Max, ale raczej bliżej liceum. Natomiast to, co spowodowało, że ja Dika bardzo polubiłem, to przede wszystkim jego zbiory opowiadań, bo pamiętam, że był taki moment, że w Polsce Wydano kilka tych jego zbiorów, no i to było coś, co naprawdę ogromne wrażenie na mnie zrobiło i ja trochę się zgadzam z tym, co ty Paweł powiedziałeś, że to nie jest może rzecz taka najbardziej reprezentatywna dla niego, natomiast na pewno to jest tak, że widać także tutaj, Pewne y, takie tropy czy y, motywy, które jego interesują, i z jednej strony no to sam ten, sama ta alternatywna rzeczywistość, y, bym powiedział, y, ale z drugiej strony też y, pewne takie y, poczucie paranoi i zagubienia tych bohaterów w tym Oj, świecie. Tak. To jest coś, co jest dla mnie szalenie dickowskie, bo y, tak jak y, nie wiem, u Lovecraft'a mamy przeważnie bohatera, który po prostu, nie wiem, mierzy się z jakimś nieznanym i przyprawia go to przeważnie do szaleństwa. Tak, bohaterowie Dickoscy bardzo często mi się kojarzą właśnie z postaciami, które są bardzo mocno zagubione i takie wręcz paranoiczne w tym otaczającym ich świecie. Czasem słusznie, czasem niesłusznie. I, i, I to też jest właśnie jeden z takich tych motywów, którymi mi się z Dickiem kojarzą. No i ja akurat czytałem Pana z Wysokiego Zamku po raz pierwszy, także cieszyłem się w sumie, że jedną z tych takich najważniejszych jego powieści y, sobie wymarzę ze swoich białych plam. Mhm. Doskonale, że to u Ciebie, Jerry, wybrzmiało, bo to moje pierwsze pytanie było trochę taką y, formą Struktury podcastu, to znaczy, zaczniemy od podstaw, ale też miało pewną tezę wpisaną w to pytanie, bo ciekawa, znaczy ciekawa, w zasadzie chciałam zacząć już tak zagłębiać się w tą powieść od, od jej języka, od struktury, która od razu mi się rzuciła w oczy i dlatego też byłam ciekawa Waszych wrażeń z poprzedniej książki, bo ja totalnie od samego początku czułam tą paranoję, o której ty, Jerry wspominasz. I, I to wydawało mi się działać na, na dwóch frontach jakby, czyli sam język powieści, gdzie te zdania trochę przypominały mi strumień świadomości w pewnych momentach, trochę było w nich miałam wrażenie przypadkowości, a z drugiej strony ten język też bardzo mocno określał, życie bohaterów. Chodzi mi na tej zasadzie, że wiecie, y, oni bardzo starali się wpasować w określony jakby y, jakąś formę, w której muszą funkcjonować, w zależności od tego, w której y, jakby części tej historii się znajdują. I y, y, tak generalnie mówiąc, jak bardzo język, słowa czy to wymieniane na bieżąco, czy słowa kształtujące historię, popychają e, tę opowieść do, e, do, do przodu, prawda? Więc ciekawa jestem, Jerry, jak ty w tym kierunku poszedłbyś w temacie tej paranoi, bo e, tutaj moim zdaniem no jest bardzo mocno odczuwalna na takiej zasadzie, że każdy uważa, e, co, co mówi, jak się wyraża, żeby po prostu... E, pewną formę zachować. Znaczy, no to jest na pewno jeden z tematów tak mhm. naprawdę tej powieści i to w zasadzie też na, na dwóch poziomach, bo z jednej strony w zasadzie tutaj mamy trochę taką sytuację jak w wielu książkach, czy, czy w ogóle nie wiem, dziełach kultury, które funkcjonują w ramach, czy to jakiejś dystopii, czy jakiegoś takiego systemu totalitarnego, gdzie postaci trochę działają w sferze prywatnej z jednej strony, a w drugiej z drugiej strony muszą się wpisywać w określoną formę i w określone funkcjonowanie, żeby, no nie wiem, nie zdradzić swoich prawdziwych odczuć, prawdziwych dążeń, celów i tak dalej, no bo może to na nich kłopoty sprowadzić. A z drugiej strony to jest ta, ta, taka jakaś paranoja i to zagubienie. To mi się też dobrze rymuje z tym, że wiele postaci używa w tej książce tej księgi Dink czy nie wiem jak się mm -hmm. ją e, czyta, te, tej księgi przemian e, tak. chińskiej W sumie ja, to, to mnie trochę zaskoczyło że w sumie tu Japończycy niby są te, te, tą stroną wygraną, a tak naprawdę no, wszyscy operują w, na, na księdze chińskiej, natomiast to jest też interesujące jak bardzo i to teoretycznie i te postaci, które powinny być w 100%, nie wiem, racjonalne i te postacie, które właśnie są bardziej zagubione, jak często i jak mocno one bazują w swoim postępowaniu czy szukają, nie wiem, walidacji swoich mhm. dążeń w tym, co im księga przepowie tak naprawdę, nie? Mhm. No tak, tutaj tak naprawdę każdy z bohaterów, bo mamy ich tutaj kilku takich kluczowych, tak naprawdę od samego początku yy, wpisuje się w jakąś kreację. Nie jest tym, za kogo się podaje i stopniowo y, odkrywamy jakby różne strefy wpływów, trzymając się nomenklatury y, tutaj takiej historycznej, na to, jak, jak oni wyglądają, jak się zachowują i wydaje mi się, że to właśnie w języku jest znakomicie odwzorowane na tej zasadzie, że właśnie co nam przepowiednia przepowie, to wpływa na to, jak, y, jak nasza historia dalej się potoczy. Ale tutaj bym już oddał głos Pawłowi y, żeby, żeby się podzielił z, z nami. Jak ty, ty to odbierałeś na takiej zasadzie właśnie e, kreacji tych bohaterów e, poprzez język, który no jest jednak e, w moim odczuciu e, dość... Inny niż jakby w takich sztandarowych powieściach, które miałam, z którymi miałem do tej pory do czynienia. Wiesz co, do czynienia... Fy, ja jakoś nie czytałem tego przez, w, tym, w tym kontekście językowym, bo ten język też mam wrażenie, jest do, dla Dika dosyć charakterystyczny. Mm -hmm. o, okay. to, je, to jest sposób, w jaki on zazwyczaj. Piszę i, i nie wiem, czy tutaj mam coś więcej do dodania tak naprawdę, mhm. znaczy, ale, ale trzymając się tych bohaterów, to to, co mnie się strasznie w tej powieści podoba, tak wręcz mi imponuje, to jest to właśnie z kogo on zrobił bohaterów. Nie? Mhm. Że wyobraźcie, wyobraźcie sobie to, że na, wymyśliliście sobie właśnie taki pomysł. Nie? Macie książkę, znaczy pomysł na książkę o alternatywnej rzeczywistości, i postanawiacie, że jednym z bohaterów będzie na przykład gość, który prowadzi jakiś antykwariat, nie? Co? co? W ogóle? Czy jakaś po prostu, nie wiem, tutaj jakaś los, powiedzmy, mm. że losowa, nie losowa, nie? Bo rzeczywiście to się wszystko tu pięknie splata, ale jakby to, jaki jest dobór zawodów i w ogóle życia i tego, co ci bohaterowie robią w książce, mhm. dla mnie to jest w ogóle zdumiewające, że on w taki brawurowy sposób do tego momentami podchodzi. Nie, nie jest bohaterem właśnie, no bo tutaj no, człowiek z Wysokiego Zamku nie jest w ogóle głównym bohaterem książki. No właśnie, książki, ja cały nie? czas zastanawiałam się nad tożsamością właśnie mhm. tej... Czekałaś, tej, nie? Tak, no właśnie, czekałam, no... dokładnie. I to jest dla mnie trochę taki wyznacznik tego... Yy... Jakie emocje towarzyszą w trakcie czytania tej powieści na zasadzie, no czekasz na, na jakiś wielki wybuch, nie? na coś, y -y -y. Te, te emocje y -y. gdzieś tam są pod powierzchnią y i ostatecznie wybuchają w mniej efektowny sposób, niż moglibyśmy się spodziewać, mając taką fabułę przed oczami, zasiadając w ogóle do tej lektury. Y zamiast właśnie wielkich jakichś sytuacji, przemian, wybuchów, to nie wiem, mamy y chociażby takie, wiecie... Z życia wzięte trochę sceny na zasadzie, chociażby pan, właśnie Childan, czyli ten nasz antykwariusz, przychodzi do tego japońskiego małżeństwa i tam od słowa do słowa gdzieś się. Odkrywa za swoimi poglądami, ale to wszystko jest potem tak zagłaskane okrągłymi słówkami, że to wszystko zostaje od razu wypłaszczone. I właśnie takie mikro sytuacje w tej książce robią bardzo duże wrażenie, chociażby językowe. Tak, tak. Tak, bo to jest jakaś taka w ogóle niesamowita imersja w ten świat, który on stworzył, mm -hmm. nie? że my właśnie no nie dostajemy jakiegoś takiego everymana, który nie wiem, właśnie będzie tutaj wzniecał bunt, mm -hmm. czy coś takiego robił, tylko kurczę, no dostajemy ludzi, którzy w ogóle już żyją w tym systemie, są w nim mocno zasymilowani i często szukają, no właśnie tak jak ten właśnie antykwariusz, yy, szuka... Jakiegoś po prostu sposobu na zarobek, nie? To akurat jest motyw, który też udika się często powtarza. Takie po prostu yy, trochę, trochę takie cyberpankowe podejście, tak, nie? Tak. Że tutaj jest jakiś taki cwaniaczek, który, który po prostu chce pieniążki. Ale no... Ale bardzo nieoczywiste to jest. I to, to dla mnie fantastycznie budowało tą książkę. Czy właśnie tutaj znowu to japońskie małżeństwo, nie? Mm -hmm. No okej, okay. jacyś ludzie wyższego stopnia no, spodziewalibyśmy się w książce jakichś takich szych, powiedzmy. Mm -hmm. Ale oni się zupełnie nie zachowują tak, jak tego byśmy mogli oczekiwać. To, to chciałem się odnieść trochę do tego, co... Ty poruszyłeś, że te postaci są nieoczywiste i te zawody są nieoczywiste, tylko dla mnie na swój sposób imponujące jest to, jak właśnie dobór tych postaci i to, jak te ich życiorysy się splatają stopniowo jest podyktowane też to, tym takim dualizmem, który jest narzucony na ten świat. Bo w zasadzie ja w którymś momencie sobie uświadomiłem, że tutaj Ciągle my się kręcimy w, wokół tematu czy coś jest prawdziwe, czy coś jest fałszywe. Tak jest. Że wszystkie te postaci albo, no tak jak nasz antykwariusz, albo sprzedaje fałszywkę, albo sprzedaje coś prawdziwego, albo na przykład zaczyna kreować coś prawdziwego, to co nagle się staje yy, tak naprawdę prawdziwe tylko i wyłącznie dlatego, że zostało właśnie jako takie yy, wykreowane, jako tam, nie wiem, te, te, te, te, te nowsza część mhm. można powiedzieć tej amerykańskiej. Kultury. Z drugiej strony mamy tych bohaterów, którzy się zajmują produkcją właśnie tych, czy to falsyfikatów, czy później tej biżuterii takiej powiedziałbym prawdziwej. Mamy poszukiwania takie, powiedziałbym trochę bardziej to samościowe, jak właśnie w przypadku tego japońskiego małżeństwa, czy całego tego w ogóle wątku japońskiego, gdzie tam mamy trochę więcej tej polityki i jak widzimy pana Tagomi, który tutaj musi prowadzić jakąś grę z, ze szpiegiem, który w sumie nie wiadomo jakie ma cele. On musi się też jakby tłumaczyć przed swoimi szefami i tak dalej, i tak dalej że to, to, to było dla mnie satysfakcjonujące, powiedziałbym tak na poziomie i czytelniczym i właśnie też fabularnym, że to zajmuje chwilę, zanim my jako czytelnicy do tego dojdziemy, też między innymi dlatego, że w sumie Dick nas tutaj wrzuca na bardzo głęboką wodę. Ja szczerze mówiąc to, jak wziąłem tę książkę do ręki w ogóle z półki, to byłem zaskoczony, że ona jest tak krótka, no bo jednak ja, też. ja trochę się spodziewałem, że jak mamy do czynienia z historią alternatywną, no to że wiecie, będzie ta książka potrzebowała jakiejś rozbiegówki na zasadzie wprowadzenia nas w ten świat świat, a Dick w ogóle nie próbuje nas wprowadzić w ten świat, on nas mhm. po prostu wrzuca w sam środek akcji i tak naprawdę dopiero stopniowe odkrywanie historii tych postaci i ich działań, to dopiero jest zintegrowane z wprowadzeniem nas w realia tego świata i to jak on funkcjonuje. Nie? To jest w sumie kwestia, którą też chciałam poruszyć, bo powiem wam, że ja w ciągu całej niemalże lektury miał, miałam z tyłu głowy cały czas takie pytanie y, i takie wątpliwości, czy to mi przeszkadza, czy nie, jak w ogóle do tego podchodzę, czy to mnie jakoś wybija z lektury, czy nie. Na zasadzie, y, czy... Y tej książce czasem nie jest tak, że sam świat, sama idea jest ciekawsza od bohaterów, których dostajemy. I na ile to jest zaleta, na ile wada. I tutaj myślę o tym chociażby w kontekście właśnie tego wątku ze sztuką, z autentycznością, co jest podróbką, a co jest autentycznością, czy autentyczność w ogóle istnieje i tak dalej. Całe te rozkminy w pewnym momencie przykryły mi w ogóle bohaterów, którzy byli dla mnie mniej znaczący od tego, co Dick w ogóle stara się w tej powieści przekazać, no, ta znakomita w moim odczuciu scena z zapalniczką chyba Roosevelta, z tego co pamiętam, gdzie bohaterowie rozmawiają o tym, że masz dwie zapalniczki i jedna była w historycznym miejscu, a druga nie, tylko co to tak naprawdę znaczy, historyczność? Co jest wartością samą w sobie? Ten przedmiot, czy jakby to, co jest wykreowane wokół niego. I, I naprawdę ciężko mi wyartykułować te myśli, jakie mam teraz w głowie, bo generalnie rozkmina jest potężna, bo w zasadzie Dick nie zatrzymuje się tylko na, na tej jednej scenie, tylko ogólnie na, na, na wątku sztuki, tutaj wracając do Childana i tego, jak on sprzedaje podróbki e, antyków i, i co to tak naprawdę znaczy w kontekście powieści. E, w każdym razie, no, wracając już e, do, do pytania, jak, jak wy do tego podchodziliście? Czy ten brak pogłębienia bohaterów, trochę taka... Powierzchowność to złe słowo, ale no już dla, dla dobra dyskusji użyjmy takiego, czy to było dla was jakimś problemem? Bo tak jak mówię, ja się cały czas zastanawiałam, czy, czy czasem w tej książce nie jest tak, że sama idea tej powieści jest ciekawsza od, od bohaterów, których dostajemy. Wiesz co? Nie wiem. Ci bohaterowie... To, ale się teraz po prostu będę jąkał. Ci bohaterowie są tacy, jacy powinni być. O, o tak się to ujął. Ja po prostu to, to totalnie pod tym względem kupuję. Właśnie, bo to, to już jakby zaznaczyłem wcześniej, że mnie się bardzo podoba ta taka nieoczywistość tych bohaterów, że nie dostajemy właśnie jakiegoś takiego bohatera, który mm -hmm. będzie się przebijał przez świat, tylko dostajemy ludzi, którzy są głęboko już w nim zasymilowani. I, i to dla mnie właśnie robiło to, tę robotę, że, że to są bohaterowie, którzy żyją w tym świecie rzeczywiście. Mm -hmm. W świecie, który... No właśnie, a, nawet nie, nie wiemy do końca, czy tak naprawdę istnieje. I. to jest kwestia. Tak, i to jest, to to, tak, i to, i to jest do, dodatkowo wspaniałe. Ale to... Nie wiem, no to, to po prostu mi gra. Ja, ja mm -hmm. tutaj zupełnie nie czuję, żeby mi to przeszkadzało. Bardzo, nie, wrę, wręcz podoba mi się to, że właśnie, że, że dostajemy właśnie no, no bohaterów, trochę się kręcę w kółko, ale, mm -hmm. ale robią takie rzeczy nieoczywiste książkowo, nie jakieś bohaterskie, tylko po prostu... No, Czyli trzymają ten świat gdzieś mm -hmm. na swoich takich barkach, po prostu robiąc rzeczy często dosyć trywialne czy nudne. Ale jakby w tym kontekście też tych bohaterów strasznie podoba mi się jakby to takie odwrócenie i zastanawiam się na ile to było też dla Dika ważne, że wiecie no... To jest z jednej strony banalne, z drugiej zachwycające, że, że mamy tutaj skolonizowane Stany Zjednoczone, które dla krajów, które zazwyczaj moglibyśmy, czy, czy, czy w naszym świecie traktuje się jako takie, które może nie są skolonizowane, ale są takimi miejscami za artefaktami. Tutaj mm. mamy to odwrócone, czyli przyjeżdżają ci ludzie z Japonii i zbierają sobie artefakty ze Stanów, się nimi bawią w taki sposób... Komiksy, prawda? Tak, komiksy z Kaczorem Donaldem zbierają i, i, i uważają to za jakieś wspaniałe. Oczywiście nadal są ludzie, którzy teraz takie rzeczy zbierają, nie? ale tutaj mamy to takie trochę e, właśnie oglądanie tego przez pryzmat tej innej kultury, takiej kultury, którą zdominowaliśmy. Takich po prostu, tak jak teraz byśmy po prostu, ktoś by sobie właśnie nawet pojechał do tej Japonii nie? Mhm. i kupił sobie, kurczę, jakąś rzecz, która dla Japończyka będzie totalnie trywialna a dla, dla kogoś z zagranicy jest po prostu fajnym, jakimś ciekawym artefakcikiem jeszcze najlepiej właśnie z kultury, która ma jakąś inną duchowość nie? i to mhm. jest interesujące właśnie ciebie, bo tutaj... i, i szalenie mi się to podobało ciebie, bo tutaj ty Paweł poruszasz dwa bardzo ciekawe wątki moim zdaniem, bo po pierwsze ja się z tobą zgadzam totalnie, że dla mnie też te postaci są takie jak, jakie powinny być Wydaje nie. mi się, że ta historia by nie grała, gdybyśmy mieli, powiedziałbym, bardziej wyrazistych bohaterów, bo tak naprawdę to, że oni są tacy bardzo prozaiczni i zwyczajni i że my się skupiamy w zasadzie cały czas na takich bardzo prozaicznych rzeczach, które oni robią i to jak, nie wiem, walczą o, o przetrwanie, ale nawet słowo walka jest dosyć szumnym słowem, bo powiedziałbym, że oni są tacy w sumie nawet zadziwiająco bierni jak na bohaterów w ogóle powieści z takiej powiedziałbym, no nie wiem z gatunku science fiction przyjmijmy to czy z jakichś światów alternatywnych, ale to buduje wiarygodność tego świata a z drugiej strony właśnie ten taki kolonializm ale odwrócony to jest dla mnie mega interesująca rzecz i to jakby na dwóch poziomach. Jakby z, jednego, z jednej strony to samo to, że mamy do czynienia tutaj ze skolonizowaniem Stanów Zjednoczonych przez Japonię, co ja mam wrażenie, że się dosyć interesująco wpisuje w historię tych krajów i taką stricte historię, historię, czyli wiecie, druga wojna światowa i spuszczenie bomby atomowej na, mm -hmm. na Japonię i e, cała późniejsza historia, która z tego wynikała, obecność Stanów Zjednoczonych, nie wiem, podejście Japończyków do Amerykanów i odwrotnie, a z drugiej strony to jak e, popkultura mm, przejadła i na swój sposób przemiliła tę japońską kulturę. Nie? To, to, co rozmawiamy, cały późniejszy mhm. cyberpunk, który wyszedł tak, tak naprawdę z tego. Nie? Lata 90. i z kolei fetyszyzowanie trochę japońskiego jakiegoś zagrożenia z, nie wiem, Jakuzą i z jakimiś tego rodzaju kwestiami. Tutaj to jest totalnie odwrócone i to jest dla mnie super interesujące, że to Znów działa, tak jak wiele rzeczy w tej książce, na, na, z dwóch stron. Nie? Czyli z jednej strony widzimy tych Amerykanów, którzy w sumie już trochę się pogodzili z tym stanem rzeczy, co, co też jest interesującym konceptem, właśnie, że nie mamy jakiegoś, to co też Paweł powiedziałeś jakiegoś takiego e, superbohatera, który będzie próbował odwrócić e, A tam te, chyba, tę sytuację. Wejdę mhm. ci w słowo, tam chyba Dan ma jedynie taką scenę, jakiegoś takiego przebłysku, e, obrony swojej tożsamości, e, która też dość szybko wygasa Chyba tak, tak, chyba, tak. O, chyba, on, o, chyba, on akurat, ale no właśnie, to jest jakby wybuch, który tak jak szybko się pojawił, tak szybko zgasł, więc rzeczywiście jest tutaj też trochę jakiś taki wątek koniunkturalizmu gościa, który musi się przystosować, żeby się utrzymać w tym biznesie. Nie? Tak, więc... i, to, i to tak ko kończąc właśnie ten wątek, to, to jest dla mnie też super interesujące, że to działa z dwóch stron, nie? że my z jednej strony widzimy tych dosyć biernych i pogodzonych z rzeczywistością Amerykanów, e, którzy no, żyją tak jak potrafią, czyli właśnie na przykład wciskając jakieś badziewie Japończykom, którzy y, y, no, to nie będzie poprawne, ale odwrócę znaczenie tego słowa, orientalizują trochę y, właśnie no tak. te amerykańskie przedmioty, to co ty Paweł, mówisz i to jest naprawdę super ciekawe, no bo jakby się nad tym zastanowić, to to tak działa też we współczesnym świecie no, to co przywołujesz Oczywiście, w kontekście ale. Japonii ale też nawet zobaczcie jak to jest ciekawe z punktu widzenia tego, że mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, czyli znów krajem, który tak jak wiele osób cały czas to przywołuje ma relatywnie krótką historię taką jaką, jako państwa nie? To, to nie jest ta stara Europa która może się tam sięgać nie dwa tysiące lat wstecz prawie w niektórych krajach i tam przywoływać właśnie różnego rodzaju wydarzenia historyczne czy artefakty, tylko no to jest kraj, który no państwowość tu ma 300 lat, dajmy na to mhm. I, i to też jest ciekawa zbitka nie? Na, na, na tej linii. No mówię, to jest szalenie mam wrażenie bogata jakby tak znaczeniowo i pod dyskusję książka pod tym kątem. Tak, Jezu, totalnie. To jest absolutnie coś, co mnie niosło przez całą lekturę. Od razu miałam z tyłu głowy, wiecie, te wszystkie memy odnośnie e, amerykańskiej kultury, e, która wynika tak naprawdę z wiadomo czego. E, I tutaj Dick e, 60 parę lat temu e, odwraca właśnie ten orientalizm, o, który tym, e, o którym ty mówisz, Jerry, i daje nam bohatera, który e, daje dowód wdzięczności jakiemuś wysoko postawionemu człowiekowi, Chyba zegarek z myszką Miki, z tego co dobrze pamiętam, że to ma być tym symbolem amerykańskiej kultury. I serio, to są takie rzeczy, które mi najbardziej głowę rozwalały, czytając tę książkę, jak bardzo Dick w swoim opisie tego świata, tej alternatywnej rzeczywistości przewidział wiele rzeczy, które gdzieś tam potem, no tylko... Jakby sięgnęły wyższego poziomu. E, oczywiście to było już wówczas zauważalne, jeżeli chodzi o orientalizację. Nie wiem, czy zauważyliście, e, zwróciliście uwagę, jak jeden z bohaterów e, znieważa e, chyba któregoś z Japończyków określeniem tojo. I to rzeczywiście było takie określenie bardzo upokarzające dla Japończyków po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych. nawet A pamiętam o tym tylko dlatego, że to się pojawia w biografii Tury Satany, która tak była właśnie nazywana. Więc tutaj taki jakby plusik dla Dika za zauważanie tych rzeczy. W każdym razie w całej tej kulturowej mieszance Najciekawsze też mi się wydawało, jak Dick tutaj dobrze pokazuje, jak wiele zależy od przypadku, od nie wiem, prądu historii, od tego, w którym miejscu na świecie się znalazłeś. I ja wiem, że to też brzmi jak ten banał, prawda? ale to jest gdzieś tak zainkorporowane w tą historię, że naprawdę robi wrażenie. Znowu tutaj ten... Y ten nieszczęsny zegarek z myszką Miki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą scenę, gdy właśnie ten bohater z Europy widzi ten zegarek i jakby totalnie jest tutaj podkreślona ta wyrwa pomiędzy tym, jak amerykańskość postrzega człowiek z Europy, a Japończyk, więc no, tutaj zdecydowanie przypadkowość, no rządzi tak naprawdę y, wszystkim i to gdzieś cały czas mi się kre, te tematy kręcą wokół tego, jak język kreuje y, naszą y, rzeczywistość, to jak widzimy świat. Na mnie też duże wrażenie y, zrobiło i tutaj też pomału chciałabym przechodzić w te wątki historyczne. Y, to jak właśnie y, Dick y, wkleja w tę historię w taki sposób totalnie banalny, niemal, niemalże przypadkowy, to co nazizm zrobił z światem po wojnie. I, i, i tu, tu, tu bym chciała Wam oddać głos teraz, bo to też było dla mnie taki, taki strzał obuchem w głowę. To było tak zwyczajne w swojej upiorności, że mi na przykład skóra cierpła. Szczególnie w tych momentach, jak, nie wiem, Dick opisuje to, co naziści jako eksterminację przeprowadzili w Afryce, czy jak bardzo powszechnym obrazem to w ogóle, nie wiem, komory gazowe. No, wow. Mhm. I przepraszam, to co zrobili ze Słowianami. O, tak, tak, z, tak, tak, zapędzili no. ich do rezerwatów. <laughs> tak. Przyznam, jest taka piękna, piękna wisienka na torcie z ale, naszej perspektywy. Ale wiecie, no, to było tak, tak mimochodem wpleco, wpleciony w tą książkę, mhm. że no... no. Tak, ten, ten obraz świata, w ogóle ja uważam, że, że naprawdę ta wizja, którą tutaj dik tyle lat temu wykreował. Ona jest niesamowicie świeża, właśnie mm -hmm. przez to, że ona jest no, niesamowicie nieoczywista. W ogóle przecież, jakby ten podział e, Stanów Zjednoczonych nie? Na, na strefy wpływów, to już jest w ogóle ekstra. I, i że właśnie że to nie jest tak, że tutaj e, Niemcy zdominowały cały świat. Nie, no musieli go sobie podzielić. I to Dokładnie. w sposób no, trochę nierówny, bo tutaj znowu Włochy to też tak, taki, taki, taki, taki biedny kuzyn troszkę tego zwycięstwa. <laughs> Ale tak, tak, tak i w ogóle rozmach, ale rozmach i swoboda, z którą Dick tutaj ten świat skonstruował, no to jest fantastyczne. No właśnie ta jakaś wielka dziura po eksperymentach atomowych w Afryce. Mm. Nie? No. Wysuszenie Morza Śródziemnego, to też tak. było mocarne. Mhm. No to, to, to jest coś, co po prostu przy czytaniu no naprawdę wstrząsa mhm. czytelnikiem. Tak właśnie jednocześnie tym rozmachem, ale też tą, tą wizją, bo też wydaje mi się, że często, znaczy, oczywiście, to Dick tutaj nie jest też jakimś ekspertem od historii, który prze, przewiduje to, co rzeczywiście mogło się stać, nie? Ale jest jakaś propozycja z jego strony, i, i właśnie w niej bardzo ciekawe jest to, że my być może szczególnie w kontekście naszego świata obecnego. Za rzadko się zastanawiamy, co by rzeczywiście było, gdyby naziści wygrali. prawda. Nie? Dokładnie. No, że, że to nie musiałoby wcale wyglądać tak, że tutaj Heidi i mały Pawełek Blond <głos> y, będą śpiewać piosenki patriotyczne nie? i będzie czysto i wszyscy będą biali. Nie, no to będą je, te konsekwencje mogą być o wiele szersze. Y, I to on tutaj prezentuje naprawdę. No w no, fantastyczny, bardzo plastyczny sposób. Właśnie plastyczny, bo to, to, to, to mm -hmm. tego Wami też tu brakowało, że on tak naprawdę wspomina o pewnych rzeczach, ale o rzeczach, które no, wymyślił w taki sposób, że one niesamowicie, niesamowicie działają na tą wyobraźnię. Tak, bo często te historie są wklejone w fabułę, w formę plotek, czegoś, co bohaterowie zasłyszeli gdzieś. I to chyba, znaczy chyba, to robi większe wrażenie, niż jakbyśmy dostawali, wiecie, takie bardzo dosłowne opisy, że wydarzyło się to, to i, i, i tam. To, a tutaj dochodzi do jakiejś takiej y, przedziwnej normalizacji w tych opisach, że naprawdę skóra cierpnie, tym bardziej gdy czytasz y, tę książkę z pozycji Europejczyka, gdzie rzeczywiście masz taką rozkminę, co by było, gdyby, więc no. Ale w ogóle, bo... I, i... Ja tylko chciałem jedną rzecz, bo chciałem Martę zapytać o to już od początku. Dlaczego my w ogóle czytamy tę książkę teraz? Bo to od ciebie, rozumiem, wyszło. Skąd, skąd się wzięło, żeby akurat tak, to przeczytać? Tak, ode mnie trochę wyszło I, i w zasadzie ja to chciałam też zostawić na koniec, więc na pewno do tego wrócimy. Okej, okay, to możemy wrócić. No. Bo ja powiem wam, że trochę złapałam się na ten premis tej opowieści historycznej, że dostajemy historię alternatywną, co by było, gdyby, nie? I spodziewałam się książki bardziej oczywistej, która bardziej by tę sferę historyczną pogłębiała. Natomiast dostałam coś, co tę strefę historyczną wykorzystuję tylko jako punkt wyjścia do, do opowiedzenia o zupełnie innych rzeczach, Niż, niż się spodziewałam, dlatego też chciałabym wrócić do tego w finale, na takiej zasadzie, okay. komu mm -hmm. tak naprawdę tę książkę można polecić, bo ona ma trochę taką e, aurę wokół siebie, właśnie takiej powieści historycznej, czegoś, e, nie wiem, przygodowego, jakieś, e, wiecie, takie szpiegowskie rzeczy i tak dalej, tak dalej. Ja się na to trochę nabrałam i... Tu postawię kropkę, bo, bo na pewno bym jeszcze chciała wrócić do tego w finale. Jerry, ci głos, ja to, do, chciałbym... do tej historii, to y, ja wam powiem, że dla mnie to akurat było też duże zaskoczenie, bo y, ja byłem y, y, siadając do tej lektury przekonany, że to będzie y, coś w stylu y, Vaterland. Harisa, Nie wiem, czy wy kojarzycie te, te, tę książkę, też zresztą zekranizowaną chyba z Rutgerem Hauerem, czyli że to będzie no, bardziej klasyczna, nawet jeżeli to Dick, to, to powiedziałbym, że bardziej klasyczna taka opowieść o właśnie jakim, jakimś, nie wiem, w, w takim duchu szpiegowskim, trochę paranoicznym Dokładnie. i tak dalej, ale tak. że to będzie bardziej klasyczna fabuła, a to jest jednak opowieść zupełnie inna, natomiast właśnie dla mnie jest fascynujące, ile tu się rzeczy udało zmieścić właśnie na tak niewielkiej objętości, bo cały ten wątek historyczny on jest też fascynujący, bo to co ty Paweł powiedziałeś, on jest bardzo taki też nieoczywisty i nieintuicyjny, bo to jest bardzo szerokie spektrum, tak naprawdę. Nie? Bo to jest i ten podział tego świata, ale nawet przez to, że mamy tutaj już te parę lat od momentu, kiedy funkcjonuje ten nowy ład, no to też widać, że to już zaczyna się wewnętrznie wszystko przemieniać. Nie? I widzimy, jak nie wiem jak wpływ kultury japońskiej oddziałuje w Stanach. Widzimy właśnie, nie wiem, tak jak w Wspomniałeś no, biednych kuzynów Włochów i, i to jak oni są wykorzystywani w tym systemie, ale na przykład dla mnie też absolutnie fascynujący jest ten moment, kiedy widzimy wybory nowego przywódcy tak. Rzeszy i tam jak mamy dosłownie na kilku stronach opisane po prostu, nie wiem, z dziesięć frakcji po prostu i, i dlaczego to ta powinna wygrać, a dlaczego ta nie powinna, jakie są wady i zalety i po prostu to tak było... i jedna jest bardziej przerażająca od tak, drugiej tak, tak, i właśnie to mi <laughs> rozwalało głowę, nie? że po prostu oni mówią, no że tutaj ci są tacy bardziej liberalni coś i tego, to... ale czyta się po Nie prostu... nas za kaukas. Tak i po prostu i, i łapiesz się za głowę jak, jak, jak to wszystko... Wygląda, tym bardziej, że to jest właśnie przerażające w tym kontekście, że ty też to, Paweł, poruszyłeś. No, to jest jednak trochę tak, że z perspektywy zwycięzców czy przegranych, to czasem łatwo się zapomina o konsekwencjach tej alternatywy, nie? A tutaj jednak mhm. widać właśnie przez tę perspektywę, też tych tam 20 lat, dajmy na to, jak ten system, on się też, on też będzie Ewoluowo, w określonych kierunkach i to nie jest oczywiste, że, że nie wiem, że coś, co nam by się wydawało, że mogłoby pójść w takim kierunku, że to będzie w, w, tak utrzymane. Zresztą nawet ten dualizm na linii właśnie, już trzymajmy się tych dwóch głównych graczy, Japonia i Niemcy, nie? gdzie mhm. jednak cały czas mamy właśnie, nie wiem, tam te echa obozów zagłady, tych eksperymentów naukowych i atomowych i, i jakichś eksperymentów na ludziach i te brutalne kampanie i tak dalej, no to to, to to jest coś, co naprawdę pod tym kątem robi duże wrażenie, nie? że na dosłownie nieraz kilku stronach był w stanie Dick wykreować coś tak niesamowicie interesującego. Mhm. Rzeczywiście też, jedno zdanie, tylko zanim zapomnę, bo dopowiem do tego, co Ty Jerry powiedziałeś, rzeczywiście fajnie tutaj Dick pokazuje, że dany stan rzeczy nie jest dany raz na zawsze, że tak naprawdę wahadło może się bardzo szybko przechylić w drugą stronę i ona wcale nie musi być lepsza, może być jeszcze gorsza i to, ta paranoja od której zaczęliśmy jest też w tym wątku wyczuwalna na takiej zasadzie, że no, mamy teraz taki stan rzeczy ale zawsze może być gorzej, bo kolejny świr czeka na to żeby dojść do władzy, więc rzeczywiście ten opis tych frakcji nazistowskich jest przerażający, szczególnie jak tutaj wchodzi opis Heydricha, czyli tego kata Pragi, prawda? który yy, no, dopuścił się przerażających rzeczy i tutaj mamy gościa, który może stanąć na czele Rzeszy i wprowadzać swoje porządki, więc tak naprawdę ta niepewność yy, yy, tego co, do, do czego ten świat zmierzano, jest utrzymana na wysokim poziomie i przeraża do samego końca. Ja jeszcze bym tutaj wspomniał o jednej rzeczy w kontekście tym historycznym, bo my też obserwujemy tutaj bohaterów, znaczy znowu tutaj myślę szczególnie właśnie o tym antykwariuszu, czy tam jego były partnerce, nie jego były partnerce, przepraszam, no innego bohatera, czy o tym, właśnie o tym, który tworzy jakieś dzieła sztuki. Oni żyją jako ten naród zniewolony. Nie? Mamy mhm. tutaj Amerykanów, którzy no, są po prostu krajem skolonizowanym, ale oni żyją w sposób taki, że oni się już z tym pogodzili. Tak, oni się dostosowali. To, nie. Tak. tak, to jest dostosowali się i i właśnie, to, to co jest istotne też, to jest to, że oni dobrze trafili, pod tym względem, że Japończycy nie wprowadzają tutaj jakiegoś wielkiego terroru. Oni wręcz, można powiedzieć czasami, pewnie niektórzy ludzie mogliby sobie pomyśleć, że jest lepiej, nie? Mhm. Z tymi Japończykami to oni tam porządek lubią, jakoś to wszystko jest takie bardziej poukładane. Fajnie, ale czujemy tutaj nadal, że to wcale... Znaczy, że... To, to mi bardzo po prostu rezonuje z naszą rzeczywistością. Nie, nie chcę tutaj wchodzić w jakąś tam politykę, ale że jakby no jest spokojnie, ale, ale jednocześnie mamy tutaj też przecież łapankę, mm -hmm. gdzie jeden z bohaterów się nagle okazuje, że no, może nie jest aż tak różowo na tym świecie, nie? że czasem po prostu w ramach, takiego, tak, w ramach takiego świata, który już nam się wydaje, że on już jakoś się poukładał, to jeszcze to, to, to wcale tak nie jest. Nie? Mm -hmm. Tutaj nadal można po prostu zostać z ulicy zdjętym za swoje korzenie. I, i że my po prostu obserwujemy bohaterów, którym się w miarę udało, bo przeżyli w ogóle i mogą funkcjonować w tym świecie, nie? Ale gdzieś w tle mamy właśnie ten świat nazistowski, który no, tam jest mhm. zdecydowanie mniej szczęśliwy. Paweł poruszył szalenie ważny wątek i wydaje mi się, że o tej książce Dicka nie da się mówić w oderwaniu od polityki, bo odnośnie tych łapanek, o, której mówisz, o których mówisz, od razu mi się przypomniała no, obecna sytuacja w Ameryce, gdzie no, niemalże jakieś samozwańcze bojówki polują na osoby rzekomo nielegalnie przybywające w Stanach, a jest mnóstwo historii o tym, że osoby mające dokumenty potwierdzające legalny pobyt również zostały zatrzymane i to jest przerażające, gdy oglądasz takie rzeczy na żywo i czytasz o nich, o podobnych rzeczach w książce z przed 60 lat i my tutaj dużo mówiliśmy o kwestii języka w kontekście sztuki i tak dalej, ale on też jest bardzo ważny w kontekście właśnie rasy, tożsamości, twojej przynależności do danej grupy społecznej, która decyduje o twoim losie. I tutaj właśnie wracając do, do naszego Franka, który właśnie ukrywa swoją żydowską tożsamość po to, żeby jakoś w tym świecie funkcjonować. I bardzo mi się podobało to, jak jego wątek jest poprowadzony w kierunku tego, czy masz odpowiedni dokument potwierdzający twoje prawo do życia, bądź nie, prawda? Czyli twoje, twoja tożsamość jest yy, jakby kwestią dokumentacji, kwestią interpretacji tego, kim y, ty naprawdę jesteś i to świat, nie wiem, zewnętrzny decyduje o twoim być albo nie być i yy, yy, Ogromne, ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, jak Dick w tym szalenie trudnym, przerażającym temacie potrafił znaleźć też miejsce na czarny humor. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę o tym, jak naziści kolonizują Marsa i chcą potwierdzać e, aryjskie pochodzenie mieszkańców Marsa, którzy e, nie mają żadnych dokumentów potwierdzających, więc są uznani za Żydów. Więc e, no to było tak, tak, tak. U, t, to było tak upiornie e, przerażające, a zarazem zabawne w tej swojej upiorności. E, wiecie, no klasyczny schemat, czyli rozbijam powagę makabre humorem, e, no ale wiecie, przerażające jest to, że 60 lat później nadal, nie wiem, podobnie rzeczy się dzieją, więc no, to jest też jakby dowód na to, że to nie jest powieść wyłącznie ograniczona do tego świata po II wojnie światowej. Mhm. Znaczy ja tutaj jakby wracając do, do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, do tego, że ja też już Dika i tą książkę też już czytałem teraz pewnie po raz trzeci, ale o, okay. czytałem ją wcześniej jako, jako dzieciak po prostu i wtedy to, to był taki dla mnie gorszy trochę dik, nie? No tam faj, fajny pomysł na historię, ale, ale jakoś to tam super ze mną nie rezonowało, mm -hmm. a teraz dobry, dobry Boże. Jak to, jak to rezonuje? O. Natomiast to, to ale... ja, ja się jeszcze no. wtrącę z jednym wątkiem, bo w sumie tego nie dotknęliśmy i w sumie to Paweł mówił, że teraz cię to bardziej chwyciło, to o to bym cię chciał zapytać, bo to mi się trochę kojarzyło, jak żeśmy rozmawiali o Królów Żółci Chambersa, no bo tu jest jeszcze jeden interesujący motyw, czyli ta powieść w powieści, czyli ta utyje szarancza Abensena, która urasta do no w zasadzie takiej powieści magicznej trochę, nie, że to jest mhm. niby, niby zwykła powieść, co prawda zakazana, ale tak naprawdę zadziwiająco dostępna i powieść, którą w zasadzie czytają wszyscy, nie? No bo tutaj to, to jest też jakby na swój sposób interesujące, że to nie jest tak, że, że to jest książka, która staje się jakimś takim no nie wiem, prasą podziemną nie wiem, Dokładnie. dla jakiegoś ruchu oporu To jest bestseller bibliom, po prostu czy, czy czymś takim, tylko po prostu wszyscy ją czytają, nie? Wszystkie strony tego, tego konfliktu i jak to ci się podobało? Tutaj cały ten motyw właśnie związany z tą książką i Marta oczywiście to... też daj znać później jak, <grym> jak, jak ty to widzisz, no. nie? Ja te, ten wątek jest fantastyczny, znaczy od początku do końca moim zdaniem, I, ale to, co bardzo się może i, i co jakby w nim doceniam, to jest to, że Dick tutaj, nie, znaczy bo dobra, mamy tutaj, właśnie no, tak jak już wspomnialiśmy, jeśli, jeśli ktoś nie czytał, a słucha, to sama książka operuje na tym świecie, który odwraca nasz na, na, historię po II wojnie światowej. A w książce, którą czytają bohaterowie, która jest alternatywną historią, mamy historię tego, że znowu ten świat został odwrócony, czyli że jednak Niemcy przegrali wojnę i Japończycy. Ale co ciekawe, trochę Ale... inaczej się historia i tak, tak. otoczyła. Tak, tak, I to jest coś, co mi się po prostu bardzo podoba, że Dick tutaj nie poszedł w taką trochę łatwiznę, na zasadzie zrobimy lustro nie? i pokażemy nasz świat, ten nasz super świat. Nie, tutaj mamy świat utopijny taki trochę, nie? Ja go tak odczytywałem jako taki trochę, no ja wiem, że nie dla wszystkich to będzie utopia, nie? Ale taki trochę udanego komunizmu powiedzmy, gdzie po prostu te narody narody zjednoczone po prostu tworzą lepszy świat, taki bardziej poukładany, przemyślany, yy, zaopiekowany powiedzmy, nie? Tak, tak, tak w, duży, w dużym skrócie jakiś taki, który, w którym chciałoby się trochę mieszkać, jeśli no, jeśli się ma pewne preferencje bardziej... I, i no tak, to było super. Okej, okay. no ja się totalnie podpisuję pod tym, że to jest utopijna wersja świata. Nie wiem, ja w ogóle czuję się za mało mądra na analizowanie tej książki. Tutaj tak trochę kuchni z przygotowań, bo naprawdę sobie tak myślałam, kurde, od czego zacząć? Jakie wątki poruszyć? Przytłoczona byłam bardzo tą książką i, i, i tak gdzieś słowa z oporem wychodzą ze mnie, ale wydaje mi się, że ogólnie w w tej, tej książce w książce no Dick jest nadal wierny jakby swojemu przesłaniu antyimperialistycznemu i że tak naprawdę no widzicie mam problem, żeby ubrać to wszystko w słowa to jest taka książka, naprawdę generalnie no portretuje jakby bardzo mocno anty mocarstwową wizję świata e, i tego, jak, jak mocarstwa mogą wpływać na, e, na jakby poszczególne kraje, poszczególnych, e, poszczególnych ludzi. No ta, te, ten motyw, ten fragment z tymi telewizorami za dolara, prawda, e, no to było coś, coś e, niesamowitego w kontekście tej powieści, więc e, jakby ubierając to wszystko razem, czyli mamy bohaterów żyjących w takim czy innym reżimie, czytających jeszcze o innym reżimie, e, tylko ładniej opakowanym, e, no to powiedzmy można się poczuć przytłoczonym tą książką. Naprawdę ja e, do tej pory o niej myślę i powiem Wam, że w zupełnie inny sposób niż spodziewałam się, że będę myśleć e, o tej książce, więc myślę, że tutaj też gdzieś, nie wiem, czy świadomie, czy nie, no też jakby zostawił komentarz czy, czy spostrzeżenia na temat tego, jak kultura kreuje nasze wyobrażenia o danych mechanizmach rządzących światem. Tym bardziej, że no tutaj całą atrakcją tego wątku jest to, że mamy cały, całą książkę opisanego gościa z wysokiego zamku, jakiegoś żyjącego w odosobnieniu, w jakiejś olbrzymiej fortecy, a tak naprawdę tutaj no spoiler dla tych, którzy nie czytali, człowiekiem z wysokiego zamku jest tak naprawdę gościu e, żyjącym w zwyczajnym domu e, i tą zwyczajność Dick pięknie podkreśla tym, że nawet ten jakiś rowerek dziecięcy leży przed domem, więc no, jest tutaj taki motyw skonfrontowania się z ideałami, z naszym wyobrażeniem o czymś co wygląda w taki, a nie inny sposób, a naprawdę jest zupełnie czymś innym, odwrotnym, banalnym. O rany, głowa pęka, tyle wam powiem. I tutaj są jakby ten taki wątek trochę dla mnie finałowy, który, który splata to wszystko, czyli tej nierealności świata i która, ja ją przynajmniej tam przede wszystkim widziałem w dwóch fragmentach, czyli z jednej strony to jest medytacja nad, tym, nad biżuterią tego, tego japońskiego bohatera, która jest w ogóle chyba moją ulubioną sceną z całej książki. To jest długa, bardzo intensywna scena tej, tej kontemplacji. Mm -hmm. I. No bo tutaj chyba nie boimy się, spoilerów, nie? Wczoraj to nie na, lat temu wyszła. <laughs> Gdzie właśnie on próbuje z, przeniknąć naturę tego no, kawałka po prostu metalu i w jakiś sposób ta medytacja sprawia, że na chwilę wydaje się, że trafia on do innej wersji rzeczywistości. Nie do końca wiemy jakiej, tak naprawdę nie, tylko innej. Bo tam jest ten moment, gdzie, gdzie on spostrzega most, którego tak naprawdę w tym miejscu nie ma, albo wchodzi do knajpy i, i ludzie na ludziach nie robi wrażenia to, że on jest z rasy wygranej. To było dla mnie po prostu coś, coś absolutnie cudownego, to, to, taka, to, że ja to tak odczytałem sobie, że ta medytacja nad tym, tym kawałkiem po prostu sztuki. Na chwilę właśnie otworzyła mu oczy na prawdziwy świat mhm. i jakby zrozumiał, że żyje w fikcji, natomiast a, znaczy dobrze, i to się łączy oczywiście z tym, gdzie dowiadujemy się w jaki sposób została napisana książka u tej Szarańcza, nie? że została napisana przy wykorzystaniu tej ee... księgi, tak, tak, tak. Mhm. Księgi właśnie Itching eee... i że ona ma w jakiś sposób ta książka też opisywać prawdę o świecie, nie? Dlatego, że, przy, że, że podyktowała ją właśnie ta e, przepowiednia, ta, ta, ta księga mądrości. E, ale ja się zastanawiam, czy kiedy bohater, ten, ten... Ja, przepraszam, że ja nie operuję imionami, tylko <grymka> japończyk. <grymka> kiedy on trafia na chwilę do tego, przebija się do tego innego świata, czy to jest ten świat, który opisywa księga, czy to na przykład nie jest nasz świat? Ja się tutaj no właśnie, zastanawiam, wiecie... Nie ile tutaj jest światów? No, to, to, jest, to jest bardzo zasadne pytanie, ale to też znów, bo to, to jest naprawdę moim zdaniem imponująca rzecz w tej książce, jak to się wszystko przenika i splata i jak te wszystkie tak naprawdę różne wątki i elementy się uzupełniają i wybrzmiewają, bo dla mnie to jest w ogóle taka ta scena to jest taka soczewka wszystkiego, nie, bo właśnie mamy cały ten wątek tej dualizacji prawda, fałsz, wątek sztuki, wątek ten kolonialny, wątek historii. To jest pozornie jedna mała scena, a ona naprawdę jest taką syntezą w mm -hmm. zasadzie tego wszystkiego, co, co tutaj dostajemy. No ja się zgadzam, ona jest rewelacyjna, tym bardziej, że ona mi się też podobała na tym poziomie stricte filozoficznym, no bo ona dotyka czegoś, co... Mm, jest gdzieś tam mi bliskie w myśleniu o sztuce, nie? że tutaj ten bohater, kontemplując ten kawałek metalu, no on próbuje dojść tak naprawdę do tego do tego, nie wiem, sedna tego przedmiotu. nie Dlaczego on go porusza na przykład? Nie? Dlaczego, co, co jest w tym w zasadzie no pozornie zwyczajnym jakimś niedoskonałym kawałku metalu, co z nim rezonuje i co y, prawie, że dosłownie otwiera mu trzecie oko? I to, to jest jakby samo w sobie też interesujące pytanie, nie? No bo umówmy się, no y, sztuka tak czasem działa, nie? Że, że, mhm. nie wiem, że coś y, będzie w stanie targać naszymi emocjami, co nie nie będzie, nie wiem, oczywiste, co nie będzie mm, na, na pierwszy rzut oka, nie wiem, jakieś y, wielkie, y, monumentalne, intensywne, y, czy czasem właśnie w takiej jakiejś prostocie też jesteśmy w stanie znaleźć rzeczy, które z nami będą rezonowały, także no y, mówię, bardzo mi się podoba, jak, jak ta scena tak trochę spina wszystkie te różne elementy człowieka z wysokiego zamku. Tak, tym bardziej, że ona jest ładnie skontrastowana z tym, co do tej pory y, czytaliśmy na temat sztuki, y, właśnie na temat tego, jak ona jest wpisana w jakiś y, schemat myślenia na zasadzie właśnie sztuka wysoka, czyli coś ma... I, I jak nie porusza, jak porusza, nie? Że, że coś jest namaszczone do tego, żeby być wielkim i ma działać na nas w taki, a nie inny sposób, a tutaj mamy do czynienia, to nawet w opisie jest widoczne, z kawałkiem metalu, który no, wprowadza bohatera w swego rodzaju trans, więc myślę, że to też jest ładny komentarz do tego, jak w ogóle, jaka sztuka na nas działa, że niekoniecznie ta właśnie wysoka, yy, namaszczona i określona jako ta, która powinna działać, tylko ta Yy, zwyczajna i ta, która rezonuje tylko z nami, więc rzeczywiście to jest coś yy, ładnego i też wydaje mi się zaskakującego w tej powieści, bo dla mnie to był jakiś taki moment, nie wiem, złapanie oddechu, czy jakiś taki promyczek yy, Pozy bardziej pozytywny w tym, jak ten świat jest kreowany. Więc... A to właśnie Marta i Jerry w tym momencie usprawiedliwiają swoje czytanie Gaia N. Smitha. Może <grym> <grym> <grym> Dokładnie tak. Nie wstydzimy się czytania Gaia N. Smitha. Jerry, myślimy o kolejnej pozycji Gaia N. Dobrze, Smitha. Dobrze, dobrze. <grym> tak, w każdym razie no to było ładne. to było ładne. Jest tutaj sporo takich, takich motywów yy, zaskakujących, które prowadzą mnie niejako do tego, co chciałam poruszyć w finale. Yy, ale do tego zaraz Przejdziemy, bo i jeszcze ta, taka, wiecie, pytanie retoryczne, taka rozkminka, nie? Bo e, bardzo mnie ciekawi, jak ta książka mogła rezonować z czytelnikami w momencie, kiedy się pojawiła. No bo wiecie, mamy do czynienia z Amerykanami, czyli narodem, który uważa się za jakiś, nie wiem, e, zbawicieli, że oni Europejczycy przeżyli dzięki temu, że Amerykanie e, wzięli udział w wojnie, że oni wyzwoli, są tymi wyzwolicielami i tak i takie mają wyobrażenie własnego narodu. Natomiast tutaj Amerykanów dostajemy jako takich o, m, bohaterów albo totalnie m, oportunistycznych, albo podporządkowanych, albo takich, którzy nie specjalnie się przejmują tym, co się dzieje, co reżim nazistowski robi na świecie, no bo z jednej strony dostajemy te działania w formie plotek, jakichś tam zasłyszanych historii, ale z drugiej strony też dostajemy bohaterów, którzy w pewnych momentach też tłumaczą działania nazistowskiego reżimu, który zrobił coś, coś i coś, ale zrobił też coś, coś i coś. Więc no to mogło być zaskakujące, ale to tylko taka... Luźna rozkwina na koniec, bo ciekawa jestem też waszego e, punktu widzenia na ten taki, wiecie, w, znowu dualizm, prawda, czyli w realu e, Amerykanie są tymi wyzwolicielami, a tutaj w książce dostajemy ich jako takich no, bardzo jednak mimo wszystko mm, bohaterów, którzy muszą się skonfrontować z niekoniecznie pozytywnymi zachowaniami, cechami. O Jezu, nie wiem, co powiedzieć. Znaczy ja w sumie też nie wiem, bo nie, nie, trzeba by poczytać tak naprawdę ówczesną prasę i do tego sięgnąć, a tego nie zrobiłem, no ale wydaje mi się, że sama nagroda Hugo no, mm -hmm. mówi o tym raczej jasno, że ta powieść musiała się spodobać i musiała wywrzeć wrażenie. Zresztą, no umówmy się, ty Paweł powiedziałeś na, w zasadzie na samym początku, że jak czytałeś to kiedyś, dawno temu, to uznałeś, że to jest jedna z tych takich no, gorszych y, y, y, y, dików, jakokolwiek źle by to nie zabrzmiało, a tu y, no, umówmy się, ja trochę mam poczucie, że to jest właśnie ten żelazny kanon współcześnie. Ooh, że, że, znaczy, w, w sensie, jeżeli chodzi o Filipa K. Dicka, no to z, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, człowiek z wysokiego zamku ubik, to bym pewnie wymienił taką trójkę, jako ten absolutnie taki żelazny kanon, jeżeli chodzi o jego science fiction, czy, czy w ogóle o jego pisarstwo. Także, no to wydaje mi się, że to też najlepiej pokazuje, że ta po cały czas jest się w stanie bronić. Mhm. No To już tak, tak kończąc właśnie do tego chciałam nawiązać, co przedtem z Pawłem poruszyliśmy. Czyli I, dlaczego to czytaliśmy? Tak, dlaczego to czytaliśmy i kto tak naprawdę gdzieś odnajdzie się w tej książce, bo ja się tutaj trochę wytłumaczę z moich jakby oczekiwań i w ogóle nastawienia do tej książki. Generalnie Gdzieś temat II wojny światowej historii ogólnie jest mi bardzo bliski, gdzieś mnie zawsze ciekawi w książkach, szczególnie, które poruszają te wątki w sposób, no po prostu jako beletrystyka, niekoniecznie język literatura faktu. I gdzieś miałam z tyłu głowy cały czas no, książkę, która chyba jest numerem jeden, jeżeli chodzi o wywarty wpływ, wrażenia, czyli łaskawe Jonathana Littlea. Nie wiem, czy czytaliście. Ja nie. Uuu, to poważna książka przed wami, ponad tysiąc stron. W każdym razie gdzieś, gdzieś tam podejście autora do historii no, zmiotło mnie z planszy, zwaliło z nóg i, i w ogóle szło. Nadal mam ciężką głowę od myślenia od niej i trochę spodziewałam się literatury w tym stylu, czyli gdzieś, gdzieś takiej właśnie bardziej akcyjniakowej, szpiegowskiej, takiej bardziej klasycznej, natomiast tutaj dostałam... Yy, no niemalże traktat filozoficzny, nie? Na temat bardzo, bardzo wszelaki. Więc ciekawa jestem jakby waszego spostrzeżenia, nie wiem, punktu widzenia, przemyśleń na temat jak w ogóle tę książkę reklamować, jak polecać, no bo to jest jednak moim zdaniem trochę ciężkie, no bo tutaj mamy jakby te fragmenty właśnie takiej klasycznej literatury, tej, o której mówiłam, ale jednak no, czyta się ją zupełnie inaczej. Wiesz co, ta książka nie posiada jednego elementu, którego by się w niej oczekiwało, czyli tak. takiego jasnego zakończenia, mhm. bo my tak naprawdę ona zostaje w pewnym momencie urwana. I to jako dystopie może. Znaczy jeśli, jeśli właśnie, jeśli ktoś chce ją czytać jako dystopię, to może tutaj poczuć lekkie takie rozczarowanie, czy dystopie, czy taką po prostu alterną, alternatywną historię, bo zostajemy w którymś momencie po prostu, zostajemy w tym świecie. Mhm. I, I nie ma żadnej, żadnej takiej puenty pod tym względem. Natomiast ja uważam, że tutaj jako, jako właśnie ta, ta dystopia łamana na alternatywna historia, ta książka, e, jeśli ktoś takie klimaty lubi to, i jeszcze nie czytał, no to o Boże, no to koniecznie, bo, bo, bo naprawdę nawet jeśli zostanie troszkę w finale tak, z, z takim po prostu z czymś niezamkniętym, to z czymś niezamkniętym w sposób wspaniały. Ale ja tutaj tą książkę, tę książkę też, albo może przede wszystkim właśnie sobie tutaj doceniam jako takie dzieło też sięgające po te motywy w takim sztafarzu, tym, tym Dickowskim gnostyckie. Mhm. I, mhm. I ten motyw właśnie, no, no dla mnie to, co naj, największe na mnie wrażenie wywarło w tej książce, to jest właśnie ta scena tej medytacji nad, nad tą biżuterią. I, i ta Właśnie ta, ta, ta nierealność, czy nierealność, może nieprawdziwość, czy, czy, czy świata, czy jakaś taka fakt, że istnieje coś, coś innego, czego, do czego nie jesteśmy do końca w stanie przeniknąć, albo może jesteśmy, ale jakimiś pewnymi określonymi metodami, to jest coś, co ja po prostu bardzo lubię. Jeśli ktoś lubi takie klimaty gnostyckie, właśnie jakieś tak w nieoczywisty sposób duchowe, to tutaj naprawdę no, dzieją się rzeczy fantastyczne. Nawet jeśli one są bardzo mocno momentami przykryte i wybrzmiewają tylko w kilku scenach, tak naprawdę, to wybrzmiewają no, dla mnie w sposób naprawdę bardzo taki dojmujący. Mm -hmm. Dla mnie to była lektura całościowo zaskakująca, bo ja, mówię, ja się spodziewałem zupełnie czegoś innego, ale nadzwyczaj satysfakcjonująca. To jest dla mnie mega pozytywne zaskoczenie, bo ja się zgadzam z tym, co mówicie, że jeżeli ktoś się spodziewa bardziej, nie wiem, klasycznej, linearnej fabuły właśnie, nie wiem, quasi szpiegowskiej utrzymanej w, w ramach tej historii alternatywnej, no to, to właśnie to pewnie lepiej polecić mu ten Vaterland, o którym wspomniałem wcześniej. Natomiast ta książka jest o tyle fascynująca, że ona na niewielkiej objętości, tak jak powiedziałem już kilkukrotnie, ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania i z tej perspektywy mi nawet nie przeszkadza to niedomknięcie finału ja nie lubię, ogólnie nie lubię bardzo, nawet powiedziałbym mnie to mierzi, jeżeli nie dostajemy domknięcia opowieści, bo uważam, że w większości przypadków to tak zwane otwarte zakończenie to jest po prostu albo unik ze strony twórca, twórcy, twórczyni przed tym, żeby właśnie nie domknąć historii i żeby się nie okazało, że tak naprawdę nie było pomysłu dokąd ma to prowadzić albo to zwyczajne lenistwo no bo to zawsze można sobie też zawiesić i nie trzeba spinać tych wszystkich wątków, ale tutaj przez to jaka jest wymowa tej książki to ja mam wrażenie, że ta końcówka i te, te pewne zawieszenie, ono wybrzmiewa tak jak powinno, bo my tak naprawdę zostajemy jako czytelnicy z tym kluczowym pytaniem, czyli co jest prawdą w tym świecie, nie? Która, no która wersja tego świata, czy tego świata raczej, przepraszam, jest tą prawdziwą. Czy to ta, którą śledzimy, w której to Japończycy skolonizowali Stany Zjednoczone, czy może jednak to nasz świat, a może właśnie jednak księga przemian Abensynowi podyktowała to, jak ten świat realnie wygląda. Dla mnie, jakby to za zawieszenie tego pytania w próżni jest w kontekście akurat tej konkretnej powieści jak najbardziej na plus. No i mówię, ja jestem mega usatysfakcjonowany i, i, i no cieszę się, że gdzieś tam nas Marta zmobilizowałeś, żeby potem powieść. Sięgnąć. Tak, to teraz muszę was zmobilizować, żebyście sięgnęli po ponad tysiąc stron łaskawych Jonathana Litela. <laughs> zachęcam, zachęcam, mimo że to też jest książka mindfuckowa, więc możecie albo przeczytać 200 stron z hakiem Dicka, albo ponad tysiąc stron Jonathana Litela, Tak czy siak, obydwie książki są znakomite. No i cóż, ja się mogę tylko podpisać pod tym, co już powiedzieliśmy, bo rzeczywiście wychodząc z propozycją przeczytania tej książki, miałam zupełnie inne oczekiwania, ale to nie znaczy, że jakby to, co dostałam, było dla mnie rozczarowujące, bo rzeczywiście y, zakończyć książkę w sposób otwarty też trzeba umieć, jak to mówi e, e, mądrość ludowa. E, no i, i to się Dickowi udało. Rzeczywiście nie ma tutaj takiego wrażenia, że, że, że nie było pomysłu, tylko raczej dostajemy... No, świat, który miał wyglądać w taki, a nie inny sposób. No i cóż, no i my zachęcamy do tego, żeby do tego świata zajrzeć. Być może zajrzymy jeszcze do serialu, który możemy znaleźć na platformie Prime. Zobaczymy. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Przetrwaliśmy, dokończyliśmy i jesteśmy cali i zdrowi. No i cóż, do usłyszenia. Nie wiemy tylko, czy nasz świat jest realny. Dokładnie tak. O tym przekonamy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej. Cześć. Cześć.